Dzień dobry jest conditions for Britain, in Dzień dobry, jest poniedziałek, 3 września 2007 roku. Zapraszam na siódmy, mam nadzieję że szczęśliwy, odcinek podcastu Lubię ten pana. Kiedy Pada. Witam ponownie w siódmym odcinku podcastu Lubię Kiedy Pada. Dzisiejszy odcinek będzie chyba trochę krótszy niż wyście sobie tego życzyli. Będzie krótszy niż ja bym sobie nawet życzył. Więc pewnie wyjdzie naprawdę bardzo krótki. Um, dzisiaj chciałem mówić o tym, co mi się podoba w Anglii, co mi się nie podoba w Anglii. A co jest takie, że nie wiem, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba, po prostu jest, jest inne. Um, o tym za chwilę, ale na początku chciałem tutaj zdementować pogłoski krążące po sieci na temat jakiego Maksuta. Chyba tak się to czyta, jeśli inaczej to, to sorry, Maksut, ale nie wiem jak się to czyta. Zakładam, że tak jak właśnie mówię, otóż wylewujemy jony, Maksut. Nie jest w żaden sposób przeze mnie opłacany, ani, ani spokrewniony ze mną, ani nic. Po prostu jest fanem mojego talentu i dlatego piszę takie, takie pozytywne komentarze na mój temat i, i bardzo mu za to dziękuję. Troszkę mi to podbudowy, w, w, podbudowy, pod. dodaje mi to otuchy. No i. i co, i tyle. A nie, jeszcze chciałem powiedzieć, że że nie będę was więcej przepraszał za to, że jest, że szło mi, że jest za krótko, że coś. Ostatnio rozmawiałem z panią kierownik i powiedziała, że za dużo w moim podcaście przepraszam, więc, więc, więc przepraszam bardzo, ale już więcej przepraszał nie będę. Co najwyżej będzie mi troszkę przykro. No i po tym wstępie może przejdźmy do rzeczy. A z was to dupy, nie prowokatorzy. No bo on tak fajnie opowiadał. <grym>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 Ale um, przejdźmy do rzeczy. Um, dzisiaj jak wcześniej wspominałem, mówić o plusach, minusach um, życia w Anglii, może nie tyle życia w Anglii, ale, ale plusach i minusach Anglii z punktu widzenia Polaka, z punktu widzenia osób, które tutaj przyjeżdżały do, do pracy czy w jakichś innych celach, które tutaj są troszkę dłużej niż, niż, niż parę dni. I myślę, że zaczniemy od minusów, żeby, żeby, żeby nam te minusy nie przesłoniły plusów, bo tak naprawdę wszyscy narzekają na to, jak tutaj jest, wszyscy, wszyscy mają dosyć, wszyscy chcą wracać, ale wszyscy tu zostają. Bardzo mało osób tak naprawdę rezygnuje tylko dlatego, że coś im się nie podoba. Tych minusów, zastanawiałem się nad tym wszystkim tych minusów jakoś wyszło mi trochę mniej, tak więc jest tu lepiej niż gorzej. No to zaczynajmy, zaczynajmy. Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy. Rozsłosi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Pierwszym największym chyba minusem, który tutaj mi się rzuca w oczy od, od początku to są... Polacy. Tak, Polacy w Anglii. To jest wielka wada tego kraju, bo jest ich tyle i... Już wcześniej mówiłem, że, że ich jakość jakość tej polskiej migracji jest, no powiedzmy, prawdę taka sobie. Jest... No, nie chcę mi się o tym gadać. Przejdźmy do drugiego minusu. Drugim minusem są angielskie gniazdka. Troszkę inne niż te w Polsce. Mają trzy bolce i o ile polską wtyczkę da się, taką zwykłą, płaską wtyczkę da się jakoś tam przy odrobinie samozaparcia wepchnąć to gniazdko, to już odwrotnie. To znaczy, jeżeli mamy angielską wtyczkę przyjedziemy, jestem do Polski, no nie, nie uda nam się za cholerę wepchnąć Polski, wpiąć w Polski gniazdko. Ale te gniazdka też będą po stronie plusów później i one mają jednak swoje, swoje zalety. Trochę dziwne z ich konstrukcją, może, może, może to nie jest minus, że one są takie, jakie są. Może to kwestia przyzwyczajenia, czyli pewnie powinny być bardziej po tej stronie tych rzeczy, które są nieokreślone, które nie są ani plusami, ani minusami. Trzecią rzeczą są krany. Angielskie krany są dziwne. Wspominałem o tym w odcinku kulinarnym. Ich konstrukcja jest dla mnie w dalszym ciągu zagadką. Nikt nie potrafi mi tego wyjaśnić, skąd się wzięły dwie wylewki. Osobne dla wody zimnej, osobne dla wody gorącej w kranach. No, nie umiem sobie tego wyjaśnić i naprawdę nie wiem, co to ma na celu. Na pewno nie jest to ułatwienie życia. myślę, że może jest to spowodowane tym, że woda gorąca ma nieco słabsze ciśnienie niż woda zimna tutaj. Ale nie wiem, czy to jest kwestia tylko domu, w którym mieszkam, czy też, czy też w całej w całej we w wszystkich domach angielskich. Nie można zaobserwować taką różnicę ciśnienia. Nie wiem, co to ma na celu, ale naprawdę utrudnia życie strasznie. I kiedy chcemy, z... no nie wiem, cokolwiek chcemy zrobić, to trzeba tą wodę albo jakoś napuszczać, albo... Albo przyzwyczajcie do tego, że, że albo się poparzymy, albo będziemy mieli zmarznięte ręce. Czy co tam będziemy sobie innego być? Kolejnym minusem. Prawdę mówiąc, mówiąc ostatnim, który przychodzi mi do głowy, to jest z punktu widzenia osób, które nie są Anglikami. Jest to oddalenie od rodziny, no bo nie ukrywajmy, sporo osób, które do przyjeżdża, zostawia bliskich w Polsce. Na pewno trochę Trochę nam tego brakuje kontaktu z, z rodziną, kontaktu z nasz znajomymi. Na pewno można tu zawrzeć jakieś przyjaźnie, ale mimo wszystko brakuje nam bliskich, którzy zostali półtora tysiąca kilometrów stąd. No i chyba to wszystko, jeśli chodzi o minusy. Mam nadzieję, że uda mi się więcej powiedzieć o plusach, bo boję się, że ten podcast skończy się na 15 minutach. Wracam za chwilkę. Com. The first German podcast in Polish language. Przypominam, trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięk hmm. pojawiający się Informuję o tym, że odpowiedź była, jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy, jak się pojawiają nerwy, to się gorzej odpowiada, dlatego trudniej. Runda druga, czyli plusy. W plusach z punktu widzenia Polaków na pierwszym miejscu postawiłem zarobki, z świadomych względów, płaca minimalna jest no parę razy wyższa niż ta w Polsce i powiedzmy sobie szczerze, z tego właśnie powodu większość z nas tutaj się znajduje nie ma się tu za bardzo co nad tym rozwodzić, bo wszyscy wią dobrze o co chodzi. Drugim plusem, który tutaj mam czy kolejne trzy plusy będą dotyczyły elektryczności. Pierwszy z nich to będą korki. Mieliśmy tu w domu niedawno taką sytuację, że w niedzielę wieczorem podczas zmiany żarówki um, wywaliło nam korek no i ja z racji tego, że mam teście elektryka, postanowiłem troszkę zabłysnąć i myślę sobie, że trzeba będzie po prostu, jeżeli jest to starego typu korek, wziąć go i podwatować jakimś drucikiem czy czymś. Jakież było moje zdziwienie, kiedy otworzywszy skrzynkę z korkami, okazało się, że, że jedyną możliwością naprawy ich jest właśnie nie, nie wymiana na nowy czy coś, tylko, tylko po prostu była w skrzynce zostawiona szpulka specjalnego drutu do watowania. Ro, różnych mam um, przystosowane do różnych mocy i po prostu urywamy kawałek drucika, nawijamy nowy, wkręcamy z powrotem korek i działa. I to jest chyba dosyć wygodne rozwiązanie. Może w Polsce wygodniejsze są jeszcze te korki automatyczne, ale te stare korki ze spórkami to naprawdę nieporozumienie. Drugim plusem, jeżeli chodzi o elektryczność, to są Gniazdka, które wcześniej były po stronie minusów, ale teraz, a teraz chodzi mi o coś innego z tymi gniazdkami. Otóż pomijając to, że są nie do końca kompatybilne z um, europejskimi gniazdkami. O, piknęła mi godzina 17. 17.00. Pora na herbatę chyba, angielską. Ale nie, w sumie to nie chce mi się... E, o czym to ja mówiłem? Gniazdka. No właśnie, pomijając fakt, że nie pasuje do nich europejska wtyczka, mają one tą dużą zaletę, że każdy z nich wyposażony jest w pstryczek, który włącza i wyłącza napięcie w gniazdku i, I to jest świetna rzecz, której często używam, bo czasem są takie urządzenia, że musielibyśmy w normalnych warunkach wyciągać wtyczkę z gniazdka, że coś. To wystarczy wstygnąć pstryczek i, i mam wyłączone bez wyciągania wtyczki. A drugą kwestią z um, wymiastami, z wtyczkami jest to, że praktycznie każda wtyczka wyposażona jest w bezpiecznik nie, nie, bezpieczniki nie znajdują się w urządzeniach, chyba nie znajdują się może też się znajdują niemniej jednak każda wtyczka wyposażona jest w bezpiecznik to chyba jest fajne rozwiązanie, bezpieczniejsze trzecim plusem jeśli chodzi o prąd to są włączniki mm, oświetlenia w łazience tu w Anglii. Hmm, włączniki umieszczane są na suficie i wiszą z nich sznureczki, za które pociągając włączamy lub włączamy światło. Jak jest w Polsce i w Europie wszyscy wiemy. Myślę, że do rozwiązania sznureczek jest dużo bezpieczniejsze, bo często w włączamy lub włączamy światło mokrą ręką. I sami domyślacie się co może się stać. Jeśli, jeśli ręka jest zbyt mokra i gdzieś tam kropelka poleci nie, nie, gdzie, nie tam gdzie nie trzeba. Kolejnym plusem Anglii jest kolej. Miałem przyjemność parę razy jechać z angielskim pociągiem i powiem wam, że no nie ma porównania. Nie ma porównania. Tak, jest zwykły pociąg, który jedzie na przykład tutaj właśnie z Peterborough do, na lotnisko. Klasa, może może nie klasa, może standard tego pociągu jest zbliżony do do Intercity. Do pociągów Intercity w Polsce wygodne siedzenia, stoliki w wagonach szybkość i cisza w pociągu po prostu bez porównania cena też jest na pewno wyższa niż biletów w Polsce, ale naprawdę komfort jazdy jest nieporównywalny następny plus to organizacja, organizacja jest to naród, Anglicy to naród bardzo zorganizowany. Miałem przyjemność być na kilku mm, takich imprezach na otwartym powietrzu w plenerze i naprawdę jest, jest wszystko świetnie zorganizowane, zero chaosu, nad wszystkim czuwają jakieś służby porządkowe, wszystko jest naprawdę dopięte na ostatni guzik i to mi się tu podoba w porównaniu z tym co widziałem w paru miejscach w Polsce, no to też jest brak słów bez porównania. Ostatnim plusem, jaki mam tutaj wypisany w moich notatkach to, nie uwierzycie, ale pogoda. Nie dlatego, że lubię kiedy pada, ale dlatego, że nie bardzo przepadam za, za takimi zimami, jakie, jakie są w Polsce. To znaczy minus 30 stopni, śnieg do pasa, nieodśnieżone chodniki przez które trzeba się przedzierać. Albo kiedy to wszystko topnieje, plucha i kałuże. I breja na, na, na tych chodnikach. To wszystko mi się nie podoba. I tu tego nie ma. Anglicy śnieg widzą albo raz na parę lat, albo, albo, albo taki, że praktycznie nie ma o czym mówić, bo śnieg, który tutaj pada, leży tylko na trawie przez, przez godzinę, może dwie i, i to wszystko potem topnieje. No niestety to słabe zróżnicowanie pór roku ma też swoje złe strony. To znaczy latem, lato... W Kazik bywa czasem niegorące tutaj i przeważnie jest niegorące. Zdarzają się dni, kiedy, kiedy świeci fajnie słońce, kiedy można się opalić, kiedy, kiedy jest cieplutko, ale to trwa bardzo krótko i, i przeważnie jest temperatura umiarkowana, często pada deszcz. A generalnie popadała myślę, myślę jest na plus. Myślę, że w sumie jest dużo cieplej niż, niż w Polsce. Tak, i to były te plusy, o których pamiętam. Prawda jest taka, że myślałem o tym, co będzie na plus, co będzie na minus cały tydzień i jak to zwykle, nie notowałem sobie tego, bo rzadko sobie notuję. I dopiero teraz przed nagraniem wypisałem sobie to, co udało mi się zapamiętać i otworzyć z tych, z tych rozmyślań. Tak myślę, że to mniej więcej połowa z tego, co wcześniej wymyśliłem. Coś na pewno jeszcze mi umknęło, tylko teraz nie wiem co. No nieważne, może wy coś jeszcze macie? Na myśli, to proszę o dopisanie w komentarzach na stronie. Lubię, kiedy pada, lubię, kiedy pada A teraz moment, przerwę. Nie z depresyjnej Holandii. Nie z zielonej Irlandii. Nie z polskiego Detroit. Nie ze skocznej Australii. Na terenie. Ani Krystyny. Z zachodu polskich, Z przepięknej Wielkopolski. Dorota, Dorota i Bartek, Bartek zapraszają. zapraszają. Bum, bum. Na szagę. Kiedy pada. O Boże, skąd ma się tu się? Taki piękny. Ja tu zawsze jestem. To plusy i minusy mamy już za sobą. Pozostały nam dwie rzeczy, o których tak do końca nie wiem co myśleć, bo ani nie są na plus, ani nie są na minus. Po prostu są inne niż, niż te, do których jestem przyzwyczajony. Pojechał sąsiad bardzo ładnym, białym samochodem sportowym. Z tyłu ma napis GT. Taki z tyłu lat 70 bardzo fajny samochód, podoba mi się. Tylko niepotrzebnie teraz tu jeździ, jak ja nagrywam. No, nieważne. Ym, pierwszą rzeczą, o której nie wiem, co myśleć... O, teraz chodzą po to, gdy mi gadają. Widzicie, w jakich warunkach ja muszę nagrywać? Kurczę. Na czym skończyłem? Aha. Pierwszą rzeczą, o której nie wiem, co myśleć, jest ym, ruch lewostronny. Podejrzewam, że dla Anglików tak samo naturalny, jak dla nas ruch prawostronny, jednak ciężko mi było się przyzwyczaić i mam prawo jazdy. Jeździłem trochę w Polsce. Może nie dużo, troszkę jeździłem, minimalnie. Ale to naprawdę raz mi proponowano przyjechanie się angielskim samochodem po angielskiej drodze i powiem szczerze, że się po prostu bałem, bo Byłem przekonany, święcie przekonany, że po pierwszym lepszym zakręcie wyląduje na nie tej stronie drogi, co trzeba, i, i będą kłopoty, więc, więc nadal nie próbowałem jeździć po tej lewej stronie. Wydaje mi się trochę dziwne, nienaturalne. I też podobnie jak, jak z m, kranami, nie do końca wiem, co to ma na celu i, i skąd się to wzięło. Drugą rzeczą, o której nie wiem, co myśleć, są spółczki. Kiedy pierwszy raz zobaczyłem spółczkę angielską, byłem naprawdę mocno zdziwiony, bo wyobraźcie sobie... znowu idzie sąsiad. Nie, to nie sąsiad. Kiedy zobaczyłem pierwszy raz spłuczkę angielską, wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że w spółczce nie ma ani żadnego guzika, ani żadnego sznureczka, ani żadnej dźwigiemki. Tylko po prostu jest klamka. Tak. Klamka. Klamka taka sama jak, jak przy drzwiach. Dokładnie taka sama klamka aluminiowa. Uwzięli się. Uwzięli się na mnie dzisiaj z tym jeżdżeniem pod oknem. I mnie rozpraszają. Otóż w spódce klamka jest identyczna jak przy drzwiach. I widziałem w, już w paru miejscach, bo myślałem, że to jakiś, nie wiem, jest dziwny wynalazek, który jest zamontowany tylko u nas w domu, ale w miejscach są dokładnie takie same wynalazki, więc zakładam, że, że tak jest z większości domów. Spłuczka na klamkę. To jest naprawdę dziwne. To, to by było wszystko w tym momencie, co mi przychodzi do głowy. Z plusów, minusów i nie wiadomo czego. Tak jak mówię, jeśli coś macie, macie na myśli jeszcze, i coś wam przychodzi do głowy, to dajcie znać. A może ustos ustosunkuję się do tego jakoś. I...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 Tak, już jutro setny odcinek podcastu yy, nie tylko dla Orłów i z tej okazji gratulacje dla Filipa, który robił kawał dobrej roboty. Yy. No niestety jedna zła nowina dla niego. Twierdził cały czas, że jest najprzystojniejszym podcasterem yy, na Wyspach. Otóż Filip, no odkąd ja zacząłem nagrywać to twierdzenie już jest nieaktualne i czekamy na następne, stoi, potem na następne, i potem na następne, i potem na następne, i potem na następne, i 100 potem lat, następne, 100 na następne, lat, 100 na lat, niech żyje, żyje nam! Kolego, w pewnej spraw nie możemy przeginać. A wracając do podcastu Filipa, to jeszcze jest jedna rzecz, kwestia, niewyjaśniona kwestia ankiety. Ci, którzy wiedzą o co chodzi, to, to niech wiedzą, ci co nie wiedzą, to nie żałują, że nie wiedzą. Od tej pory ankiety mojego autorstwa ukazywały się będą na mojej stronie. To znaczy, lubię kiedy pada lipsyn.com. Tam też już można znaleźć pierwszą ankietę. I Jeszcze z naszego y, polskiego podwórka, y, Martin, który właśnie wrócił z podróży, na stronie teoria.pl udostępnił kolejne odcinki swojej powieści. No, ja bym tego nie nazwał powieścią, nazywam tego to opowiadaniem. On to nazywa powieścią. Nieważne, w razie bardzo fajnie się doczyta. I polecam wszystkim, którzy mają choć drobiny poczucia humoru, można się troszkę pośmiać, czytając teorię portali autorstwa Martina Alechowicza. Rozumiem, rozumiem. Proszę się nie martwić. Jestem również wykwalifikowanym kulturalno-oświatowym. A jeszcze zanim zakończę, to w ramach remanentów zeszłego tygodnia zapomniałem. Łukaszowi, znanemu też jako mały kombajn. Pogratulować um, urodzin, 24. podobno. Łukasz, wszystkiego najlepszego. Puszczę teraz kawałek <gryny> z imprezy, na której byliśmy razem z Łukaszem. Posłuchajcie Łukasz, jak było. Ile ma lat, bo dzisiaj ma urodziny? Łukasz, ile masz lat? Powiedz nam wszystkim tutaj zgromadzonym przed głośnikami. <gryny> 24. Ile? 24 Super Jak się czujesz z tym? No, super Pomyśle teraz to już z górki, co nie? Nie ja wiem, wiem, ja wiem Może pora na jakiś orzenek albo coś? Teraz? No, teraz. Teraz, no, teraz dzisiaj za. w ogóle. Teraz się na snajpę, za. Się już skończyła. się. Najlepsze. się skończyło. Bye, Bye. Bye. Bye No właśnie, tak było na imprezie urodzinowej Ukasza. Znaczy urodzinowej, po prostu na imprezie. I co? To już by było chyba wszystko na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Chyba, chyba na końcu nie że taki najkrótszy. Może też nie, nie, nie, nie jest satysfakcjonujący dla niektórych z Was. A naprawdę staram się, naprawdę, naprawdę próbuję. Ale nie chciałem, żebym tam gadał jakieś głupoty, tylko po to, żeby to trwało 40 czy 50 minut. Po prostu spytajcie pani Kierownik, ja naprawdę jestem straszną niemową i dziwię się sam sobie, że, że jestem w stanie wydusić z siebie podcasty długości 20 minut. Naprawdę jestem pełen podziwu dla samego siebie. No. I tym moim akcentem kończę dzisiejszy podcast. Życzę wam miłego tygodnia i zapraszam na następny. Zapraszam do komentowania, zapraszam na stronę Lubię kiedy Lipsyn.com. Słuchajcie mojego podcastu, słuchajcie polskich podcastów. Do usłyszenia. Pa. Thomas, he's the best friend for me. He's the That's it, good.